Bring me the horizon, can you feel my heart? 13 minut zostało do godziny 22. Słuchacie audycji Alt Culture, czyli alternatywnego kulturatora. No i przed nami kolejny blok tematyczny. Punch that like banana face, like czyli blok tematyczny poświęcony YouTubeowi. No i na YouTubie się podziało podziało się. Informacja pojawiła się 1 marca. Mowa tutaj o Łukaszu Jakubiaku, znanym youtuberze i dziennikarzu, który prowadzi na YouTubie kanał 20 metrów kwadratowych. No i na tym kanale zaprasza on jakby znane osoby do swojej kawalerki i przeprowadza z nimi wywiady. No i cóż, pan Łukasz napisał na swoim fanpage'u 1 marca kochani, udało się, Ellen De zaprosiła mnie do programu Umarłem, lecę do Los Angeles, nie wierzę No i cóż A okazało się, że nie no i e, ogólnie, jak zawsze na YouTubie i nie tylko, bo w całych social mediach e, Jaka zrobił się shitstorm, bo okazało się, że jest to jedna wielka mistyfikacja. Mistyfikacja i wizualizacja. No i cóż, okazało się, e, że pan Łukasz taki oto post napisał i przytoczę teraz. Kochani, nadszedł ten moment, projekt mojego życia. Pracowałem nad nim trzy lata, a wszystko po to, aby zrealizować swoje marzenie i wystąpić u El jeśli czegoś bardzo pragnę, no tutaj nie użyję tego słowa. Tym razem było to samo. Wiem, że postawiłem wszystko na jedną kartę. Dlaczego Ellen? Bo jest najodważniejsza na świecie. Polski Ellen. Szukałem rok, a studio budowaliśmy trzy tygodnie. Chodzi oczywiście o to, że całe to wydarzenie okazało się mistyfikacją. Pan Łukasz znalazł kobietę podobną do Ellen DeGeneres. No i... Podczas 28-minutowego wywiadu tutaj udawał, że jest w Los Angeles i występuje w prawdziwym show pani Ellen DeGeneres. Na pewno trzeba oddać mu to, że bardzo się do tego przygotował, że jakby to było dobrze zrobione, przemyślane, no i sporo pracy jakby włożył w to, Ta, żeby... Ten... Tak jak sam to zaznaczył, że trzy lata... Tak. Rok, rok i trzy tygodnie. Zgadza się. Natomiast ja osobiście nie znoszę takich rzeczy, nie znoszę takich, takich właśnie clickbaitów, bo to jest idealna, idealny przykład, jeżeli chcesz komuś wytłumaczyć, czym jest clickbait. Bo clickbait na YouTubie to jest takie, wiesz, o, super hurdur, jestem u Ellen DeGeneres, a okazuje się, że tak naprawdę to jest gucio prawda. Um, I jest to tylko i wyłącznie jakiś tam prank. It's a prank, bro, it's a prank, bro. Nie a dlaczego, znoszę takich rzeczy. A dlaczego tak, jak to pan Łukasz napisał, to miało przybliżyć mu drogę do wystąpienia rzeczywiście w show. Miejmy nadzieję, że mu się to uda, natomiast no, ja nie pochwalam takich zagrań. Szanuję go za to, ile pracy w to włożył, ale wydaje mi się, że można było tym nakładem pracy zrobić coś zdecydowanie fajniejszego. No i mówiłaś o shitstorm, bo fani poczuli się oburzeni, oszukani, no, no... i cóż. Nie dziwię się, ja też bym się tak poczuła, gdybym e, śledziła jego kanał na bieżąco. E, no ale dobra, zostawmy te nieprzyjemne rzeczy, jeżeli chodzi o YouTube'a, bo niestety one zawsze są. Jest to i... ciemna strona YouTube'a. Tak, to jest ciemna strona YouTube'a mniej więcej, <gry> więc zostawmy te rzeczy nieprzyjemne i przejdźmy do tych przyjemniejszych. The czyli... Hillwood Show. Tak, The Wood Show, czyli kanał, który subskrybuje już od chyba kilku ładnych lat. I są to dwie siostry, czyli Healy i Hannah Hindi, które robią parodie najróżniejszych filmów, czasem seriali. Tak, filmy i seriale, chyba nic więcej się nie pojawiało. Początkowo zaczynały ze swoim własnym jakby autorskim projektem The Wood Show, gdzie robiły takie skecze gdzie przebierały się za postaci z różnych filmów ym, i odgrywały jakieś scenki. Potem przeszły właśnie do robienia parodii, ym, gdzie zazwyczaj wygląda to tak, że oczywiście charakteryzują się tak, żeby wyglądać podobnie do postaci z filmów. Dobierają sobie ym, ekipę, dobierają sobie też miejsca, w których nagrywają ym, i robią to przy użyciu jakichś utworów. Początkowo to były remixy znanych kawałków. W tej chwili ym, to są ym, znane utwory, które zostały przez kogoś przerobione. I na tej zasadzie na przykład zrobiły parodię do Supernatural, wykorzystując kawałek Taylor Swift Shake It Off. Oczywiście zmieniając go odpowiednio, jakby nagrana była alternatywna wersja tego kawałka. No i w tej chwili ich najnowsza produkcja, która premierę miała... Um... W sobotę. Tak, w sobotę dokładnie. To jest parodia Legionu Samobójców. Legionu Samobójców w original Suicide Squad. No i jeżeli nie widzieliście tego filmiku, no to możemy wam tylko przybliżyć się odrobinę. Otóż tutaj panie wykorzystały utwór Lady Gagi, Judas, no i przedstawiły historię jakby miłości Jokera i Harley Quinn. Bardziej miłości Harley Quinn do Jokera. Bo jakby... Czy miłości w sensie... No tak, tak. Ale zdecydowanie bardziej to jest pokazane od strony Harley Quinn. Bo to ona wykonuje piosenkę. No, dokładnie. I to, co teraz najbardziej lubię w tych ich nowych parodiach, to to, że starają się odtwarzać dokładnie kadry z filmów. I trzeba przyznać, że doskonale im to wychodzi. W tym przypadku do, wyszło im to bardzo dobrze. Ja pamiętam parodię serialu Sherlock. No i wyszło im to po prostu rewelacyjnie. Zgadza się. Jeszcze chciałam coś powiedzieć. Aha, te ich parodie to są takie rarytasy, bo jedna parodia wychodzi na kilka miesięcy, bo to jest długi proces produkcji. One w tej chwili nagrywają to najczęściej w studiu, gdzie są ludzie, którzy projektują im po prostu plany filmowe. No i też to, co dla mnie jest w ogóle ciekawe, to to, że pomimo tego, że nie są jakimś wielkim kanałem, bo mają ponad milion subskrypcji, na chwilę obecną, to nagrywając swoje parodie korzystają z profesjonalnych kamer, z których korzystają studia w Hollywood. I super jest to, że wychodzi im to naprawdę, naprawdę dobrze. Jeżeli jesteście zainteresowani, to polecam wam serdecznie kanał The Hollywood Show. Obejrzyjcie sobie parodię Suicide Squad i nie tylko, bo myślę, że każdy znajdzie tam coś, co lubi. The Black is Dead and Gone. 6 minut pozostało do godziny 22.